Jest 13 kwietnia 2010. Jeśli ktoś jest zainteresowany datą, jesteśmy nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. koło Dublina, dlaczego nie? Um, Ocean Atlantycki, przede mną gdzieś oddali widzę dublińskie, dublińskie wieżowce i szpilę tak zwaną. Um, a ja na plaży, tak samo jak dwa dni temu. Tylko wtedy przyjechałem rowerem na plażę. Elegancja, Francja. Ciepło. Może nie na krótki rękawek, ale na krótkie spodnie na pewno tak. No i... Jak słyszycie, plaża. Plaża. W zasadzie morze, bo plaży nie słychać. Słychać, jak coś tupocze. Agnieszko, co tak tupocze? Co tak lata? Co, co to jest za królik? Pies, który został wypuszczony. Co z... masz drugi lata? Ten go zje. York zostanie no. pożarty przez e, pięć razy większego psa. To pan został wypuszczony właśnie z mieszkania po paru tygodniach, po całej zimie i to Aha. jest jeszcze jego dłuższy spacer na plaży. Tak a przed chwilą właśnie powiedziałem, że jesteśmy na, na, nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. No to tak nie do końca prawda, ale bo tutaj... No, to, pana Jerzego, to pomiędzy Anglią a ten. Anglią a Irlandią, ale no tak wody atlantyckie tutaj na pewno dopływają. No a wy kilka tygodni wcześniej też byliście nad Atlantykiem z, z drugiej strony, hmm. czyli w najdudniejszym stanie świata, na któ który właśnie. się nazywa właśnie Floryda. Hmm. Zatem dzisiaj zapraszamy na bardzo króciutki taki podcast dublińsko florycki czyli będziemy o plaży gadać, będziemy gadać o plażach, będziemy gadać o różnych rzeczach związanych z piachem, z promami kosmicznymi i z samolotami. Właśnie, a propos samolotu, chciałem się zapytać, czy miałeś jakąś podróż samolotową, która była taka, może nie aż tak tragiczna jak ta ostatnia, ale czy coś Cię spotkało kiedyś, że, że często Ci się gacie? Pary, często latam samolotami, ale nie miałam żadnych takich przykrych doświadczeń. Może jakieś takie silne turbulencje i kiedyś burzy nad Holandią, do Polski leciałam. To było takie dosyć emocjonujące, ale tak generalnie nie mam żadnych złych doświadczeń. Ale włos się jeżdża rzeczywiście słysząc, co w jakich warunkach e, niektórzy lądują i co się dzieje w konsekwencji takich... No, albo nie wylądują gielnych, nawet. no. prób lądowania. Właśnie. No tak właśnie. Tak to jest. No szczęście, my latamy właśnie... Nie wiem, czy słuchacze pamiętają. Agnieszka, Marcin, który kąpie się razem z psem teraz. To są słuchacze, którzy dawno, dawno temu, może nie dawno, ale w zeszłym roku gdzieś mnie wyhaczyli, powiedzieli, że jestem świetnym fantastyczny, miły, interesujący i w ogóle najlepszy podcaster na świecie. Postanowili przyjść do mnie na herbatę i od tego czasu zaczęła się nasza burzliwa znajomość Agnieszka i Marcin. I a propos wracania do samolotów, słyszymy właśnie samolot, jak leci. bo jesteśmy tutaj na drodze startowania z lotniska dawlińskiego. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że my turyści, tacy najzwyklejsi, mamy bezpieczniejsze samoloty niż no, rząd. Tak, dokładnie. I nowocześniejsze. I tak, tak to bywa. To, tu, tu, po, tu po lewem nie, le, nie wiem, Marcin, Marcina ja to pytać, ale ja leciałam liniami rosyjskimi z Moskwy do Bangkoku trzy lata temu. Przy lądowaniu odpadł sufitu podwieszany. I no. to było takie, już na szczęście byliśmy odwiesił na ziemi. Odwiesił się. Odwiesił się, odpadł. No, po no. prostu taki fragment plastikowy. I e, no nie było to, by, byliśmy pewni, że jeszcze jesteśmy na ziemi, także nie było to zagrożenie dla życia, ale mimo wszystko no, to było trochę takie yy, no, dziwne tak, odpad przy lądowaniu, to w takim stanie jest ten samolot, ale w ogóle te linie rosyjskie to był śmiech naprawdę na sali, te stewardessy, które przypominały takie kelnerskie z podrzędnych jakichś spelon i w ogóle trzeba było tam machać, żeby w ogóle wołać ją, żeby przyszła i w ogóle kiedyś byłem na wakacjach, leciałem z Poznania do, do Rumunii, do Konstancy z domu w zasadzie bo lotnisko miałem pod domem w, zasadzie mogłem w Laczkach wyjść i stare ławica, teraz już jest rozbudowane, ładne i nowoczesne ale pamiętam, jak wracaliśmy z tej Rumunii, to lecieliśmy właśnie Tu-154 Tu-154 chyba M to był, nie pamiętam, ale ale pamiętam, jak, jak zastartował, to mu poszły jakieś takie straszne dymy z silnika i musieliśmy czekać 4 godziny aż tam coś naprawią, więc więc było bardzo fajnie. Kazali nam wyjść z tego samolotu i czekać w takim niezafajnym jakimś tam holu rumuńskim. Ale pamiętam, że też latałem Tu-154, no i często latałem do Warszawy naszymi Antkami, nie wiem, czy, czy latałaś nie na przykład. Tak to Leciałam było. w Peru kiedyś samolotem no. i przed wejściem do, w Limie do tego samolotu, opowiadaliśmy sobie dwa lata temu, był przed, przed tym wyprawą był wypadek samolot z wyrowiańskiej linii, coś się wylądował w dżungli i go tam znaleźli po ilość tam, jakimś tam paru miesiącach. I koleżanka tak się zdenerwowała, że wzięła silny lek e, uspokajający, nie może było jej dobudzić przez cały lot i później jeszcze ją wynosiliśmy z samolotu, bo była taka, tak pod wpływem tego środka odurzającego. Odurzona. Odurzona, tak. Marcin kręci samolot, niebieski samolot, biały, tył jest biały, przód jest niebieski, nie wiem, co to za linie, Nie widziałem takich linii, zatem... EZIA ja latałam, letałam, no. latałam, latałam na nad naska. w Peru leciałam Aha, samolotem, no taką małą awionetką, żeby zobaczyć te wszystkie znaki na pustyni. Mm. E to był bardzo mały samolot, były cztery osoby w nim, e a pilot, bardzo dobry pilot, pokazywał nam, staram pod... podlatywał do tych gór i pokazywał nam te znaki. Ale w takim małym samolocie się czuje po prostu wszystko, wszystko. tak? że nie wiesz gdzie jest w ogóle ziemia, nie wiedziałam gdzie jest ziemia, gdzie jest niebo, w ogóle. czy, to ta, czy ta góra to już jest lo czy to już jest prawdziwa ta ziemia, ziemia, czy to jest jeszcze góra. Także traci się taką orientację, jak się leci takim małym samolotem. A kiedyś lądowałam na takiej małej, na takiej małej wyspie karaibskiej, Boneyer, się nazywa tylko, żeby zatankować, to był wielki, piętrowy samolot. A strefa bez słowa była dlatego? Czy ale... tankowanie? Czy samolot? No nie, no to było tankowanie... Samolotu, samolotu. aha, tak, aha. To, to. No I tak. tak lądowaliśmy. Ja miałam wrażenie, że w ogóle... To był bardzo mały, krótki pas, pas do lądowania. Tak jak w Smoleńsku taki krótki. Tak. Tak. Ojej, go nie żartujmy z tego, aha, ale to... No tak. I ja myślałam, ja byłam przerażona, bo ten samolot po prostu już widziałam falę. ten to był wielki, pędrowy samolot. I myślałam, że to po prostu wyląduje zaraz na tej wodzie. Ale nie, udało mu się wylądować na, na wyspie. Ja czym wyszłam na tej wyspie karaibskiej, w ogóle chciałam wrócić do tego samolotu tak gorąco, że... Tak tak. Ja tak miałem w Miami, pamiętam, jak rok temu, rok temu nie, ale jakiś czas temu wysiadałem, to po prostu fala sklimatyzowanego w lotniska, fala gorąca uderzyła mnie, jak wszedłem na parking do samochodów, pamiętam, no. ja że też chciałem wrócić. Ja tam w ogóle wyszłam z tego samolotu i szybko pobiegłam na terminal, bo ten samolot stał po 3 godziny i tankował benzynę, odkurzali, bo ten, ten lot chyba by 11 godzin trwał, więc zatrzymaliśmy się na Karaibach parę godzin i później znowu je leciliśmy. Także no, no wciąż lecie. pod wrażeniem tego, co się stało parę dni temu, prawda? Tragedia w Polsce, katastrofa samolotu w ogóle. Czy można było tego uniknąć? nie wiem, nie ma jeszcze ostatecznych wyników tego śledztwa, ale, ale na to wskazuje, że jednak to był błąd na razie pilota i były niebezpieczne warunki lądowania, więc nie wiadomo, czy, no raczej można było tego uniknąć, ale nie wiadomo jaki, pod jaką presją był pilot też. No. Był pod presją na pewno czasu, ale nie wiadomo, czy był też pod presją ludzi, którzy... Zwierzchnika Sił Zbrojnych, na przykład, no. który kazał mu lądować. No na no, tak, pewno no, my była... latając Ryanair'em kilka razy do roku, odwiedzając swoje rodziny w Polsce te samoloty są na pewno, na pewno bezpieczniejsze niż ten Tupolew 27-letni, którym latał nasz rząd, tak? o którym no. się zresztą tak bardzo kłócili. I to już było... Mieli wymieniać te samoloty przecież dawno, dawno nie? i ciągle nie było kasy, ciągle, ciągle były ważniejsze rzeczy i teraz się okazało, co jest no, najważniejsze. Jest neurologiczny no. punkt, no, to był no. taki naprawdę dyskusja tu na ten niście. temat, była użyta w... Poli... to była polityczna decyzja też, dlatego na pewno też bali się nie wiem, podejmować decyzje, albo w ogóle nie było pieniędzy, tego tak naprawdę nie wiadomo, ale to był priorytet, powinien być priorytet. Zamiast się rozwalać uh. superlimuzynami i wydawać mnóstwo pieniędzy na takie naprawdę takie, rzeczy niepotrzebne, powinni naprawdę kupić jakieś dwa, trzy samoloty mniejsze, żeby nasi przedstawiciele naszego kraju bezpiecznie latali, bo oni na pewno częściej latają niż my i w gorszych warunkach i... Jakby rządzą tym naszym krajem i powinni, kurde, nie powiem, że być w lepszych warunkach, ale jakby bezpieczniejszych. No mm, tak, bo tak. jednak, wiesz, my jesteśmy maluccy, to możemy się rozbijać jakimiś tam, wiesz, rajonami, a jak inni, no to kurczę, nie powiem, że muszą mieć luksusy, ale muszą być bezpieczni tak, ale oni też lądują, na pewno są pod presją czasu i różnych spotkań mhm. tak? i oni lądują w różnych warunkach. Dla nas po prostu nie wylądować albo wylądować na innym lotnisku to nie jest, to nie jest praktycznie problem, mhm. ale jeżeli oni są godzieni terminami i muszą za 20 minut być na jakimś super spotkaniu, no to jest to presja mimo wszystko czasu i lądują w różnych najmniejszych lotniskach, nie takich normalnych, publicznych lotniskach jakie my lądujemy. Mhm. Dobrze, dziękuję Ci. Postaramy się z Marcinem zaraz w drugiej, w drugiej części podcastu pogadać z nim na temat właśnie opinii, też, ale tego, co się będzie działo zaraz. Teraz jest tak, zaczynać. Dopiero się zacznie po wszystkim, po pogrzebie, po tych wszystkich uroczystościach. Dopiero zacznie się jazda u nas w kraju. Rok temu dokładnie Marcin, wyleciałem do Stanów dokładnie 11, dzisiaj jest 13. Kwietnia. Wróciłeś niestety. Wróciłem był po właśnie. trzech tygodniach niecałych. Wróciłem bezpieczny, wszystko elegancjo. Chociaż pamiętam jak leciałem chyba z San Francisco do Detroit, to przy w Detroit tak trochę pamiętam, że trzęsło w tamtą stronę. Wszyscy byli zmęczeni, bo samolot był opóźniony o wiele, wiele, wiele godzin. Ale daliśmy radę. W każdym razie chciałbym się spytać, zanim wrócimy do tematu samolotowego, jak tam Stany. Byliście na Florydzie z Agnieszką. Co ciekawego, co nieciekawego? Byliśmy na Florydzie. E, polecamy Florydę, ale w 60 lat. tylko tym, którzy lubią plaże i karaibskie klimaty, żółty piaseczek, szum morza i tak jak przed chwilą prawie szerokie, tak, tylko że to jest jednak to, nie wiem, ale to jednak są bardziej klimatyczne plaże w Irlandii niż tam bo jest wszystko, plaże są ładne ale wszystko jest zabetonowane to znaczy ze strony plaży jest wszystko ładne a z drugiej strony się ciągną kilometrami hotele, budynki mieszkalne, bardzo wysokie jest dużo betonu, ale jak ktoś lubi morze i lubi leżeć na plaży, to na pewno mu się będzie podobało co ciekawego Everglades, um, Everglades, czyli wieczna glida, czyli aligatory i, i woda. E, i, I bardzo dużo ptaków. Bardzo dużo ptaków, które, i żółwi. Żółwi, które w ogóle się nie boją, ptaki się w ogóle nie boją ludzi i e, stoją sobie na balustradach i gęgają i wydają różne dziwne odgłosy. A Kennedy Space Center, który myślałem, że będzie czymś fajnym, a okazało się, że to jest e, jeden z następnych parków tematycznych, taki jak Universal Planet albo Disneyland nie, w Disneylandzie nie byłem, ale Universal Planet dla dzieci Ale jest Trzeba powiedzieć, że jest tam dalej, jak się z tego wyjedzie kompleksu, to jest tam dalej muzeum, które jest bardzo ciekawe i tam są rzeczywiście prawdziwe rzeczy związane z kosmonautyką kosmosu, ale jedna rzecz była świetna, dla której opłacało się zapłacić te, tyle dolarów i już ją zapłacili, nie wiem To był film o podwoju. księżyca przez ludzi w 3D i dla samego tego filmu udało, znaczy można zapłacić te pieniądze, ale to nie jest drogie, bo to chyba kosztuje 35 dolarów wstęp, a wstęp jest na 2 dni. E, chyba jest w reżyserii Toma Hanksa i Tom Hanks e, prowadzi narrację też. Bardzo fajna rzecz, bardzo mi się ten film podobał. E, wszystko na raz, do zobaczenia na raz. Jak ktoś chce zobaczyć jak wygląda Space Shuttle, to stoją tam chyba... Dwie albo trzy, ale e, pamiętajcie o tym, że wszystko co tam stoi, to wszystko. Repliki. Nigdy nie było w kosmosie i to wszystko są repliki i atrapy. Tak, ale ja. i tak warto zobaczyć rozmiary tego. E, wcale nie jest sprawy. prom kosmiczny, wcale nie jest duży. Ja widziałem nie. też w Kennedy Space no Center taki większy autobus trochę. Tak. Wydaje się, że jest strasznie no. wielki, a no. wcale nie jest strasznie wielki. No właśnie. To... Też, ale wy, już dla samych rozmiarów i żeby wiedzieć, jak to wygląda, to na pewno opłaca się to jeden raz zobaczyć. Więc Kennedy Space Center na jeden raz również polecam. Ale my bardziej lubimy... Kalifornię. Na pewno Kalifornię. Na pewno nam się bardziej podobało na zachodnim wybrzeżu. Które jest dzikie. Które jest dzikie, pustynne. Kalifornia jest też piękna, chociaż nie jest pustynna, ale jest bardzo zielona. Więc ja polecam jednak zachodnie wybrzeże. Ale ludziom, którzy lubią piach. I grzać się, wygrzewać się na słońcu będzie się na pewno bardzo podobało, bo Florida jest naprawdę ładna, jeżeli spojrzeć na to z tego, z tego punktu. I jeszcze jedna ważna rzecz: można kupować ciuchy za śmieszne pieniądze za śmieszne pieniądze w outletach, naprawdę śmieszne w stylu, no nie wiem. Ja właśnie dzisiaj, nie chwaląc się, nie jestem ubrany w zarę, tak jak góral ciągle mówił, tylko jestem cię tak? ubrany w zestaw amerykański. Czyli mam, mam, mam na sobie wszystko, co kupiłem w Stanach. Uh -huh. Tak jakoś sobie dzisiaj. Ja już tak od no. paru lat mam, bo jak jadę do Stanów, to kupuję. No. A dzisiaj amerykański, amerykańskie dzisiaj mamy ten, amerykańskie ciuchy i tylko pies jest irlandzki. Tak, tak. więc, e, że, ale mówi po polsku tylko. Aha. E, My chodzimy do weterynarza to się No ale jest Irlandczykiem, no, ma irlandzkie. No ale w każdym razie. Ogólnie było w wprowadzić, ale byliśmy tam za długo zdecydowanie. jak na, Bo my na tej porze po prostu nie leżeliśmy. Byliśmy w polskim motelu. Boliście leżeć koło siebie. Boliśmy leżeć koło siebie albo na sobie. Tak e, byliśmy w bardzo ładnym motelu, który prowadzą Państwo z Polski jest uh, on w Lauderdale by the sea jest przy samej flaży i jest naprawdę super ten motel jest, to jest najczystszy motel z jakim ja w życiu byłem są bardzo mili ludzie tam Tylko, Nie Polacy z tego, z Sanepidu możliwe, że Polacy z pracowali w Sanepidu nie, nie, pytałem, nie pytałem się pani Bożenka i pan Tomek motel się nazywa Best Florida Resort znajdziecie w internecie bywała tam też widzieliśmy na zdjęciach pani Krystyna, prońko pan... Pan Piasek z małżonką albo z narzeczoną. Kto to tam jeszcze był? Pan, pan Kawalerowicz? Jakiś reżyser? Coś, mhm. coś nie wiem. Jest czyli jakiś... Floryda dla emerytów i tylko na tydzień. Tylko dla emerytów albo dla ludzi, którzy. No, tak, ale jak mhm. lubią się ludzie pobawić w stylu amerykańskim, czyli ukrać się do nieprzytomności? E, na plaży i e, e, jakieś. E, wet shirts, konkursy i tak dalej, mhm. to, to, tam. To, to jak jest spring break, to na pewno już się tam no, może tam pojechać. Ale takich struktur ciekawych miejsc tam po prostu nie ma. No. Ale też jesteśmy trochę wybrednymi turystami, no. tak? Lubimy się ściurać, lubimy dużo zobaczyć i takie bardziej, no tak. um... Czyli Floryda to taka trochę emerycka po, po tym, co wspominałaś, że i Peru, i, i gdzieś tam wyspy no. Boliwia, no, to Floryda bardzo tych, bardzo tych, skromna. był wypoczynkowy Wydzimy. stan ale nie można powiedzieć, że to jest brzydki stan albo ja że to jest nie. nieładnie bo, tam jest po prostu, bo to jest bardzo ładny stan Wydzimy. bardzo wszystko jest ładne i bardzo estetyczne i w ogóle fajnie ale to jest dla ludzi lubiących piach i słońce albo dla emerytów ale byliśmy jeszcze, Bogu dzięki w, w Georgii i byliśmy w Południowej Karolinie i to tak trochę nam e, z pomogło. punktu widzenia historycznego powiedzmy e, pomogło tak. ja pamiętam rok temu jak Borys był Borys był na Florydzie, uczył się latać, co jednak nie okazało się sukcesem. Pamiętam, że był taki wstępny plan, żeby się spotkać u Borysa, chociaż Borys miał o tym nie wiedzieć. Miał, miał przylecieć Witkowski, miał przylecieć Witkowski, miałem przylecieć ja, miał przylecieć góral do Borysa i w czwórkę mieliśmy się tam połączyć, jakby podcastowo, no ale drogi się nawet w drugą stronę troszeczkę rozeszły. Dlatego słuchajcie, podcastofonu i w ogóle, ale, ale tak to było. Ja na Floridzie byłem dawno temu, ale pod, potwierdzam to, co mówisz. Ciekawy stan, ale taki, taki właśnie leniwy troszeczkę mm. dla, dla, dla staruszków. z Daytona bodajże, tak? Tak, tak. Też byliśmy tam właśnie, mi się z Daytona kojarzy to, że wjechaliśmy na tą plażę, chyba jedyną w Stanach, na którą można wjechać samochodem, oczywiście za 5 dolarów i tam zakopaliśmy się w piachu. <śmiech> po prostu... <śmiech> Tylko paliśmy się w piachu, ale to, co nas w Stanach zawsze zaskakuje, że tam cokolwiek się stanie, przynajmniej my mamy takie doświadczenia, że natychmiast to trwa sekundy, natychmiast ktoś podchodzi i, i oferuje pomoc. Tak jak tam, natychmiast podeszła parka jakaś do nas i. Że, z łopatą, wszyscy z łopatą Nie, dociągali normalnie, wygrzebywaliśmy samochód z rękami mhm. z piachu i oni też i Aha. wypychali nas z piachu i wszystko git. To już był któryś raz z kolei, gdzie zaoferowano nam pomoc natychmiast, więc ja, czasami nie to dziwi, jak ludzie mówią, że Amerykanach, że są tacy jacyś, nie wiem, nie, nie mili, a my mamy, my byliśmy w Stanach wiele razy i mamy zupełnie inne, zupełnie inne doświadczenia co do Amerykanów, zupełnie inne. Ja się jeszcze nigdy nie spotkałem, z nigdy jeszcze się nie spotkałem z jakimkolwiek przejawem, nie wiem, nietolerancji dla mnie, dlatego, że jestem Polakiem, albo coś takiego na lotniskach, ja nie wiem, skąd ludzie to w ogóle biorą, że ci nie mili amerykańscy celnicy. Może polskie klimaty jakieś takie, że jesteśmy nimi. Dobrze, to tyle dzisiaj w podcaście takim 50-50, czyli Agnieszka mówiła, Agnieszka mówiła o samolotach, Marcin mówił o, o, o piaskach i tak to wygląda na dzisiaj. Zapraszamy na drugi podcast American Experience, ale to za tydzień.